Kochani, bracia, siostry, będziemy rozpoczynać tę część naszego zebrania, zgromadzenia społeczności, nabożeństwa, jak to zwie to, co się tutaj dzieje. Ważne jest, żeby to, co się dzieje, było miłe Bogu i przyniosło każdemu z nas zbudowanie. Dlatego też, jeśli macie ze sobą telefony komórkowe to spójrzcie na nie, upewnijcie się, że są wyłączone, wyciszone, przeszliście w tryb lotniczy czy jakiś inny, żeby tutaj nam nie dzwoniło, nie przeszkadzało. I otwórzmy jak zawsze na początku Słowo Boże, przeczytamy fragment z Bożego Słowa, który ufam zachęci nas do otworzenia naszych serc przed Bogiem i oddania Mu należnej Mu chwały. Będziemy czytali z psalmu 104. Psalm 104 zaczyna się znajomymi dla niektórych słowami. Błogosław moja duszo Pana, Jahwe. Podobnie jak wcześniejszy, 103 psalm, który niedawno czytaliśmy, ten psalm również zaczyna się wezwaniem, naszej duszy, naszego jestestwa, siebie samych do tego, żeby błogosławić, to znaczy w tym kontekście wielbić Boga, wywyższać Go, wychwalać Go. Zobaczcie, pewne rzeczy w Biblii są powtórzone kilka razy. Niektóre wiele razy. Tak jesteśmy słabi, że potrzebujemy, by Bóg pewne rzeczy nam wielokrotnie powtarzał. Nie wystarczy nam powiedzieć raz, tak jak w jednym miejscu czytamy Bóg powiedział raz, a ja dwa razy usłyszałem. Często jest tak, że Bóg mówi dziesięć razy, a my nadal nie słyszymy. Czyż nie jest to dramat ludzkiego serca? które słyszy i za chwilę już nie pamięta, już nie wie, dalej nie rozumie. I Bóg musi wiele razy powtórzyć nam pewne rzeczy. I ten zwrot, jak widzimy, kilkakrotnie pojawia się w psalmach. Zaczyna ten psalm i kończy ten psalm wezwaniem siebie samego, żeby wielbić Boga. I ten psalm Skupia się na geniuszu i wielkości i wspaniałości Bożego stworzenia. Wszystkiego, co On powołał do istnienia. Tak jak czytaliśmy ostatnio w Ewangelii Jana, Jego Słowo. Przez nie wszystko powstało, co powstało. A bez Niego nic nie powstało, co istnieje. Wieczny Bóg w swoim Synu powołał do istnienia niezwykły wszechświat. I psalmista wzywa swoją duszę, wzywa siebie do tego, żeby błogosławić, by wielbić Boga, ponieważ Bóg jest wielki. Jest wielki. Jest pełen wspaniałości, świetności, chwały, majestatu. Spowija się światłem, jak szatą. Niebiosa rozciąga niczym namiot. Jak prześledzicie treść tych pierwszych wierszy w, tych psalmie, w tym psalmie zobaczycie, że pokrywają się z porządkiem stworzenia, że ten psalm odzwierciedla ten porządek stworzenia. Jak Bóg uczynił najpierw, oddzielił światło od ciemności, później mówi o wodach, o niebiosach, o wiatrach. Te wszystkie elementy po kolei, potem o roślinności, o zwierzętach, o ludziach. Psalm rozwija to uwielbienie dla Boga, rozmyślając o tym, jak Bóg uczynił ten świat. Na wodach wznosisz piętra swych komnat, obłoki czynisz swym rydwanem, lecisz na skrzydłach wiatru. Swoimi posłańcami czynisz wichry, swoimi podwładnymi płomienie ognia. Ziemię oparłeś albo umocniłeś, utwierdziłeś na jej podstawach i nie zachwieje się na wieki, nie opuszcza swojej ustalonej przez Boga orbity. Wiecie, że gdyby Ziemia choć trochę zbliżyła się do słońca, byśmy wszyscy spłonęli. Gdyby troszeczkę oddaliła się na orbicie od Słońca, wszystko by zamarzło, życie nie mogłoby istnieć w idealnym porządku. Tutaj czytamy o fundamentach Ziemi, czy o, wiemy, że Ziemia nie jest ustanowiona w jednym miejscu, chociaż niektórzy dzisiaj tak, tak wierzą i tak głoszą, ale no wszystko wskazuje na to, że krążymy w nieustannej, ogromnej prędkości wokół Słońca. Dokładnie po tej samej orbicie od tysięcy lat. I Bóg to nad tym czuwa, żeby tak było. On tak ustanowił, że, że to istnieje. Głębia okryła ziemię jak szata. Wody stanęły nad górami. Także dzisiaj na szczytach Himalajów odnajdują Morskie rośliny odnajdują skorupy, dlatego że Bóg swego czasu zalał ziemię wodą, także góry znalazły się pod wodą. I do dzisiaj nadziwią się, jak to możliwe, że w wysokich górach są skorupy z zwierząt morskich. Psalmista tutaj rozmyśla o tym stworzeniu, ale też myśli o tych dziełach, które wydarzyły się w historii tej ziemi. Na Twój okrzyk lunęły wody, spuściłeś je na głos Twojego gromu. Z wysokich gór spadły w doliny, do miejsc przez Ciebie wyznaczonych. Ty zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie są w stanie i nie zawrócą, by znów zalać ziemię. Wierzymy zgodnie z Bożą obiednicą danemu, daną Noemu, że ziemia już ponownie nie zostanie zalana wodą, tak jak była w czasach Noego. Ale wierzymy, że jej kresem jest spalenie. Jest przemiana w nową ziemię, w ogniu. Ta ziemia będzie trwała, ale będzie zupełnie w nowym kształcie, w nowym charakterze. Zupełnie w nowym stanie. Czytamy, że zostanie zwinięta jak szata i na nowo uczyniona w ogniu, nie w potopie. Ty kierujesz źródła w koryta rzeczne, płyną strumienie pomiędzy górami, dają pić polnym zwierzętom, gaszą pragnienie dzikich osłów. Nad nimi mieszka ptactwo niebios. Spośród listowia wydaje głos. Ty poisz góry z pięter swoich komnat i sycisz ziemię owocem swoich dzieł. Sprawiasz, że trawa wyrasta dla bydła i roślinność pod uprawy człowieka, aby ziemia Wydawała mu chleb oraz wino, które cieszy jego serce. Także namaszcza olejkiem swoją twarz i spożywa chleb, który go pokrzepia. Bóg uczynił tą ziemię i dał na niej warunki życia dla człowieka. Dał też człowiekowi panowanie nad Bożymi dziełami. Jesteśmy zarządcami Boga na tej ziemi. I ludzie w tym zarządzaniu tę ziemią, tą ziemią popadają w różne skrajności. Z jednej strony od wieków obserwujemy niezdrową, bezmyślną eksploatację dóbr tej ziemi. Niszczenie zasobów tej ziemi. W karczowanie lasów i niesadzenie nowych w wielu miejscach, zalewaniu ziemi betonem. Z tego co słyszałem ostatnio, każdego roku miliony kilometrów kwadratowych betonu jest wylewanych na tą ziemię. A potem ludzie dziwią się, że ta ziemia, a ta woda, która spada z nieba, która ma sycić tą ziemię, nie ma gdzie się podziać i mamy zalane miasta, mamy powodzie, mamy różne tragedie przez bezmyślną gospodarkę człowieka, przez pazerne wykorzystywanie tych dóbr, które Bóg nam dał. Z drugiej strony mamy tych, którzy czczą stworzenie zamiast stwórcę, mamy tych, którzy w drzewach, w kamieniach, w niebie, w słońcu, w księżycach widzą Boga, że to wszystko jest Bóg i że to wszystko my jesteśmy częścią Boga, więc są ci, którzy w ten sposób podchodzą do stworzenia, którzy czczą stworzenie, którzy je traktują właśnie jako coś boskiego, coś godnego chwały i czci i zachwytu. Są dzisiaj ci, którzy patrzą na nas jako ludzi i mówią: my jesteśmy tylko częścią tego, tego, tego, co nas otacza. Jest niczym się nie różnimy od małp, od krokodyli, od robaków, glist, które chodzą po ziemi. Po prostu jesteśmy tylko bardziej w L wyewoluowaną, jeśli dobrze powiedziałem, formą życia, wiecie o co chodzi, tak? że, że gdzieś z tego, z tego przedwiecznego bagna po prostu powstało w przypadkowo jakieś życie, które się rozwinęło w tyle niezwykłych form i my jesteśmy jedną z tych form życia, ale tak naprawdę niczym się nie różnimy od tego robactwa, które deptamy pod naszymi stopami. Więc ludzie mają różne koncepcje dotyczące tego stworzenia. Ten psalm, jak wiele innych miejsc Bożego Słowa, próbuje nam uświadomić, że patrząc na stworzenie, winniśmy widzieć wielkość i chwałę i majestat Stwórcy. Boga, który to wszystko uczynił mocą swego Słowa. Który powiedział i to zaistniało. I nie tylko to stworzył, ale jak ten psalm mówi, on cały czas jest zaangażowany w życie tego stworzenia. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, jak czytamy w liście do Kolosan, Chrystus mocą swego Słowa utrzymuje to wszystko, co istnieje w swoim istnieniu. On utrzymuje ten cały świat. W niepojętej dla nas skomplikowaności, w ogromie tych wszystkich szczegółów, jakie, jakie są konieczne do zachowania w jakiejś równowadze, żeby to wszystko, co istnieje, istniało. On to wszystko trzyma mocą swego słowa, on to ogarnia swoim umysłem, te wszystkie niesamowite zależności, wiecie, odległość Księżyca od Ziemi, te fazy Księżyca, to wszystko ma sens. Ogromne gwiazdy, gdzieś tam, które naukowcy twierdzą, że są tak wielkie, jak, jak, jak niemal orbita naszej Ziemi wokół Słońca, takie ogromne gwiazdy, Słońce jest ogromną gwiazdą, ale mówi, tam są gwiazdy, które są daleko, daleko większe i my patrzymy na to, Gdzieś tam rozglądamy się na te błyszczące jakieś obiekty na niebie. Nie mamy pojęcia, co tam jest, jak, jak to jest, jak to tam wszystko gdzieś kręci się. Galaktyki. Ogromny wszechświat, który Bóg uczynił, aby w nim objawić swój geniusz. I Bóg dziwi się. Wielokrotnie w Bożym Słowie mamy zdumienie Boga nad głupotą człowieka, który nie rozpoznaje mądrości, wspaniałości, wielkości Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, znikczemnieli, znikczemnieli, ponieważ to, co o Bogu wiadomo, to, co o Bogu wiedzieć można, jest od wieków objawione w Jego dziełach, w Jego stworzeniu. A jednak człowiek Znikczemniał w swoim myśleniu, w, swoim, w swojej niechęci do Boga, w swoim nastawieniu, że On chce rządzić o sobie, chce stanowić o sobie, chce decydować o sobie, chce, nie chce mieć nikogo nad sobą, przed kim będzie musiał zdać sprawę. Człowiek w różny sposób deprawuje siebie, nie oddając chwały temu, który wszystko uczynił. Woli czcić stworzenie zamiast Stwórcy albo siebie samego, niszcząc stworzenie, które Bóg dał dla dobra człowieka. Psalmista tutaj wymienia nam wiele przykładów tego, jak Bóg działa i troszczy się, i panuje nad całym stworzeniem. Nie będę czytał wszystkich wierszy, przeczytam jeszcze tylko kilka z końcówki tej Psalmu dwudziesty siódmy wiersz, mówi wszystkie Twoje stworzenia, to wszystko, co stworzyłeś, czeka na Ciebie, że dasz im jeść w odpowiednim czasie. A kiedy dajesz, korzystają. Gdy otwierasz swoją dłoń, nasycają się dobrem. Czy my wierzymy w to, kochani? Czy my tego oczekujemy? Czy o to się modlimy? Tak jak Pan Jezus nas nauczył, Ojcze daj nam naszego powszedniego chleba. Czy jesteśmy jak współczesnych wielu ludzi, którzy myślą, że to oni sami muszą się sobą zająć i sobą siebie samych zaopatrzeć i jeśli coś mają, to przypisują to sobie, swojej sile, swojej mądrości, swoim osiągnięciom? Czy jesteśmy ludźmi, którzy wciąż wierzą, że to Bóg? Otwiera swoją dobrą rękę, także mamy co jeść, że mamy się w co ubrać, że mamy gdzie mieszkać, że mamy siły, że mamy zdrowie, że mamy pracę. Czy wciąż jesteśmy w gronie tych nielicznych, którzy we wszystkim widzą dobrą rękę Boga, Jego opatrzność, Jego miłość, która wyraża się w codziennej Jego trosce o nas. Także nie musimy się bać, nie musimy się zamartwiać, nie musimy żyć w trosce i obawie, co będzie, co będziemy jeść, w co się będziemy ubierać. Ale możemy w ufnej radości i nadziei i miłości wielbić naszego dobrego Ojca, który nas stworzył, dał nam życie i podtrzymuje to życie w nas i troszczy się o nas, wie czego potrzebujemy. Wierzę, że bez powietrza, bez wody, bez jedzenia nie przeżyjemy ani chwili. Jednak 29 wiersz mówi, że czasami Bóg napawa trwogą ludzkie serca. Czasami Bóg daje suszę. Czasami sprawia, że są trzęsienia ziemi, tsunami. Różne wydarzenia, które pozbawiają czasami istnień wielu ludzi natychmiast. Trwożą się, kiedy skryjesz swą twarz. Gdy odbierzesz im tchnienie, umierają. Obracają się w proch. Nasze życie jest w jego ręku. Możemy dbać o zdrowie, możemy stosować najlepsze diety. I do tego zachęcam. Żeby zdrowo jeść, dobrze się odżywiać, ruszać się i dbać, ale to nie przedłuży naszego życia ani o jeden dzień. Jeżeli Bóg wyznacza kres naszemu życiu, to w jednej chwili ustanie nasze tchnienie, nasze serce przestanie bić i odejdziemy z tej ziemi. Musimy być tego świadomi, że nasze życie jest w Jego ręku. Tak, my mamy o nie dbać. My mamy się troszczyć o to, co Bóg nam dał, ale w ciągłej świadomości, że to ja nie jestem w stanie dołożyć ani dnia do swojego życia, wszelkim swoim staraniem. To On wyznacza kres naszych dni. To On swego czasu każdego z nas powołuje do siebie. Wierz 31. Niech Jachwę w swojej chwale trwa wiecznie. Niech się raduje swoimi dziełami. Czy Bóg raduje się Tobą i mną? Bóg z pewnością raduje się górami, ptakami i wieloma pięknymi rzeczami, które stworzył i które w swojej Ograniczonej przez niego możliwości, wielbią go swoim istnieniem. Natomiast człowiek jest istotą, która otrzymała od Boga możliwość podobania mu się lub życia, którego obraża, które jest negacją naszego istnienia. Bóg dał nam rozum, dał nam wolę, dał nam możliwość chwalenia go w świadomy sposób. I Bóg raduje się swoimi dziełami. Nie wszystkimi. Wiemy, że są dzieła Boże, nad którymi Bóg ubolewa. W czasach Noego, kiedy Bóg patrzył na ludzi i patrzył na przewrotność ludzkich serc, czytamy, że Bóg ubolewał, że stworzył człowieka. Ubolewa. Jakimż bólem dzisiaj dla Bożego serca jest patrzenie na ludzi, którzy mają tak wielkie objawienie Boga. Nie tylko Jego stworzenie, ale Jego Syn przyszedł na tą ziemię, żył na tej ziemi, czynił cuda, niezwykłe znaki świadczące o Jego mocy i chwale, oddał życie. Z martwych stał, powstał z martwych. Objawił się jako żyjący. Całe, cała ziemia jest pełna świadectwa o Jego dziele, o Jego objawieniu, o Jego zbawieniu. A jednak wciąż tak niewielu Go chwali. Tak niewielu jest źródłem Bożej radości. Mam nadzieję, kochani, że jesteśmy w tej małej garstce, tych rozumnych stworzeń, którzy Go chwalą, którzy Go wielbią, którzy są radością Jego serca. Mam nadzieję, że to co dzisiaj będziemy tutaj robić nie będzie jakąś pustą religijną farsą, jakiej jest wiele na tej ziemi. Ta ziemia jest pełna pustej religijnej fasady, obrzędowości pozbawionej życia i radości dla ludzi i dla Boga. I niech Bóg nas zachowa od takiego bezmyślnego wypowiadania słów, od bezmyślnego uczestnictwa w jakiejś tylko zewnętrznej obrzędowości. Dałby Bóg, żebyśmy poruszeni Jego duchem, ożywieni Jego mocą, radowali się w Nim i wywyższali Go i chwalili Go tak, jak jest godzien. Wdzięczni za to, że dał nam dech życia dzisiaj, wdzięczni za to, że dał nam się tutaj zgromadzić, że możemy śpiewać, że możemy myśleć, że możemy rozumieć Jego Słowo, które do nas kieruje, że możemy Go kochać, że możemy Mu dziękować. Nie milczmy, oddawajmy Mu należną cześć i chwałę, wysławiajmy Tego, który nas uczynił i który daje nam życie który podtrzymuje nas swoją mocą i dzisiaj i ufamy tak długo, jak zechce nas na tej ziemi. Wielbimy Go, wywyższajmy Go. Zobaczcie, jak psalmista deklaruje swoją postawę czci dla Boga w obliczu tego, co Bóg uczynił. Będę śpiewał dla Jachwe, wiersz 33. Póki nie Żyję, będę grał memu Bogu, póki jestem. Widzicie to? Czy to jest nasza postawa, kochani? Czy my możemy tak samo zadeklarować, że będziemy śpiewać, póki żyjemy? Jak potrafimy grać, to będziemy grać, póki jesteśmy. Niech moja pieśń brzmi mu jak najmilej. Radość w Jachwę, radość w Panu jest moim pragnieniem. I tego ostatniego wiersza już by się nie chciało czytać. Bo te wiersze są tak wzniosłe, bo są tak wspaniałe, ale musimy przeczytać ten ostatni wiersz który mówi, niech znikną grzesznicy z tej ziemi i niech już bezbożnych nie będzie. Oto Bóg, który dał życie, oto Bóg, który dał istnienie, oto Bóg, który się troszczy. Oczekuje od człowieka chwały. Oczekuje od człowieka zgięcia swych kolan przed Nim i wyznania, że On jest Bogiem. I życia którego wielbi, życia, którego wywyższa, życia, które jest mu poddane, posłuszne, a człowiek, który tego nie czyni, człowiek, który decyduje żyć dla siebie samego, człowiek, który decyduje żyć według swoich zasad, bez Boga, bezbożnie, zginie, nie będzie żył na nowej ziemi. Nie będzie wiecznie Go chwalił, ale zostanie wrzucony do miejsca wiecznej kaźni, wiecznego cierpienia, wiecznego bólu, wiecznego żalu, wiecznego oddalenia od Jego chwały i mocy. I Bóg nam o tym przypomina w tym chwalebnym psalmie, w którym widzimy Jego wspaniałość, Jego dobroć, Jego moc, która wzywa nas, do tego byśmy właściwie na to zareagowali, byśmy w obliczu objawienia Jego mocy nie byli bezbożni, nie byli bez Boga, ale żebyśmy wierzyli w Boga, żebyśmy kochali Boga, żebyśmy czcili Boga, żebyśmy służyli Bogu. I dlatego psalmista ponownie wzywa swą duszę. Mówi błogosław moja duszo Jahwe. Alleluja, to znaczy chwała Jahwe. Kochani, niechaj dzisiaj dobry Bóg dopomoże każdemu z nas stanąć przed Stwórcą wszystkich i wszystkiego i nas samych w postawie uniżenia naszych serc w postawie wyznania Jego wspaniałości, Jego wielkości, Jego mocy, poddania Mu naszego życia, aby nie tylko tutaj, ale każdego dnia w naszych sercach rozbrzmiewała chwalebna pieśń w naszych sercach i aby nasze życie było pieśnią chwały i uwielbienia dla naszego Boga. Powstańmy do modlitwy. Wszechmogący, Panie i Boże nasz, umiłowany Ojcze, wielbimy Ciebie za objawienie Twojej mocy i chwały na całej ziemi, w Twoich rozlicznych dziełach, które mogą być oglądane od stworzenia. Panie, daj nam łaskę, abyśmy w tych czasach, w których przyszło nam żyć, w których mamy tak dziwne religijne koncepcje, tak dziwne naukowe koncepcje, tak dziwne ludzkie próby odsunięcia Ciebie od Twojego stworzenia, lekceważenia Ciebie albo zamieniania stworzenia w jakieś bóstwo. Panie, daj byśmy w tych czasach byli lud ludźmi, którzy... Widzą Ciebie we wszystkim, widzą Twoją dobrą rękę nad nami, chwalą Ciebie za Twoją opatrzność, radują się Tobą, weselą się w Tobie, śpiewają Tobie, uwielbiają Ciebie, są posłuszni Tobie, wychwalają Ciebie. Panie, żyją tak, jak chcesz, aby człowiek żył na tej ziemi. Prosimy, błogosław ten czas naszego zgromadzenia i daj nam wpatrywać się w Ciebie. Daj nam wsłuchiwać się w Twój głos. Daj nam, Panie, poddawać się pod Twoją mocną rękę. Panie, Ty stworzyłeś wszystko, co istnieje i trzymasz to mocno w swojej ręce. Pragniemy, byś i w naszym życiu wszystko trzymał w swoich rękach. Pragniemy, byś w naszym życiu kierował i prowadził, aby nasze życie było życiem chwały dla Ciebie. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, aby nasza dusza chwaliła Ciebie, aby nasze serce radowało się w Tobie, aby nasze usta wysławiały Ciebie. Błogosław czas naszego zgromadzenia i daj nam oglądać Twoją wspaniałość i dokonuj swoich dzieł w naszych sercach, w naszym życiu. Ku Twojej chwale. Amen. Amen. Zachęcam, kochani, bracia, siostry do modlitwy i śpiewania pieśni ku Bożej chwale. Dzięki Ojcze za te słowa, które poruszają serce. Rodzi się pragnienie, żeby tak właśnie do każdego dnia halo tą świadomością, jak, jak wielkim, wspaniałym Bogiem jesteś i jak ważne jest to, by nasze życie było miłe Tobie, święte, szukające tego podobania Ojczej. E, jeśli jest jakiś ciężar, który nas przygniata, jest coś, co powoduje smutek, jeśli to nie jest taki właściwy smutek. Proszę yy, yy. yy. yy. yy. Ojcze, pomóż nam te ciężary, oddać sobie, być wolnymi od tego i jeśli to jest jakiś grzech, który nas trzyma, to też modlę się, żebyś dzisiaj czynił cuda pośród nas i żeby pojawiała się pokuta, obrócenie grzechu i, i święte życie. Ale Panie, dziękuję Ci za naszą chwilę, którą Pan dałeś na co dzień. Dziękuję Ci za naszych braci i siostry. Dziękuję Ci za Twoje święte Słowo, które prowadzi w naszą życie, nasz jest a, to by było... Mm -hmm. Nasze... Ojcze, ojcze na gniewie, kochany na Stórco. Próbujem ci podziękować, że pociągnęłyśmy do siebie. mi <śmiech> syna, pokazałyśmy no. drogę. Drogę, która uczy mnie pokory, uczy mnie miłości. Wyszłam z dna, z którego nikt by mnie nie wyrywa a Ty widziałaś widziałeś upadłego człowieka, który prosi i dajesz, dajesz mu drugie życie i mówisz idź, idź, pokaż, że jestem z Tobą. Pragnę Cię wierzyć i kochać przez całe moje życie, przez moje drogi, żeby pokazywać właśnie i drugim, pomagać im, przyjść do Ciebie Boże. Ewangelizacja dzisiaj to jest cel naszego życia. Nie żyjemy dla tak samych siebie. To, co zrobiłeś dla mnie, jest takim cudem ponad wszystko. Dlatego podziwiać będę Ci, Ojcze, ale też pokazywać Twoje światło ludziom, żeby też ich ratować z domu śmierci, gdzie nie mają wyboru, bo tylko jedyna droga prowadzi do Ciebie, przez Syna. Kocham Syna, kocham Ojcze, kocham wszystko, co należy do twoim Ciebie. Chwała Tobie, mój Panie, i Cię całym sercem. Amen. Amen.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 decyzja. Tak Panie, abyśmy nie zachwiali się w obliczu I... różnoradkich ataków tego świata i filozofii I tego, tego świata, e... E... religijności do. tego świata. No. Strzeż Panie nasze serca w wierze w Ciebie, w ufności no. w Tobie, miłości do Ciebie, w uwielbieniu, uwielbieniu. Ciebie i posłuszeństwu Tobie. Bo Cieszony w życiu. Wielki Rzecz Amen. Amen. W tym dniu powiesz, wypadę, będę Panie, bo się na mnie, odwróciłeś swój gniew i podzierzyłeś mnie. Oto Bóg jest moim zbawieniem, zaufam i nie będę się lękał, gdyż ja, to Bóg jest moją mocą i moją pieśnią. I On się stał moim zbawieniem. Aleluja. Z radością będziecie czerpać wodę ze zbroju zbawienia. W tym dniu powiecie, wysławiajcie Pana, wzywajcie Jego imię. Rozgłaszajcie wśród ludów Ale Jego dzieła. dzieła. Przypominajcie, że Jego imię jest wywyższone. Śpiewajcie Panu, gdyż uczynił wielkie rzeczy. Niech będzie o tym wiadomo w całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewań, dzieszkanko bo Wielki Pan jest pośród Dzieży Święty Izraela. Amen. Amen. Amen. Amen. Psalm 138. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca. Śpiewam Ci wobec Bogu, oddaję pokoń przybytkowi Tego świętemu i wysławiam imię Twoje. Za łaskę, za wierność Twoją, bo na wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Dniu, gdy Cię wzywałem i wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej, Wysławiać Cię będę, Panie, wszyscy Królowie Ziemi, Gdy usłyszą słowa ust Twoich, Będę opiewał, drogi Pańskie, Gdyż wielka jest chwała w miarce. Za istem jest miarce, A jednak z powrotem na umiżonego, A dumnego z daleka poznaję. Choć się znalazł w niewoli, Ty mnie zachowasz, przy życiu, Przeciwko złości nieprzyjaciel mój wyciągniesz rękę, a prawica twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie, panie. Łaska twoja trwa na Nie zaniechaj dzieła rok twoje. Amen. Amen. Tam jest to czwartym, który był wyświetlony tutaj i e, brat rozważał. Był taki jeden werset. E, 34. Moje rozmyślanie o nim wdzięczne będzie. Rozraduje się w Panu. Kochani, rozmyślanie o nim, rozmyślanie o Panu naszym, winno być wdzięczne. Ale to, wiecie, to nie chodzi o to, że to jest taki przykaz typu masz się cieszyć, no to mimo, że się nie cieszę, to się będę cieszył, albo masz być wdzięczny. Pytanie raczej, czy wdzięczność w sercu jest. I chcę wam powiedzieć dzisiaj, że bardzo dziękuję Bogu, że mam taką możliwość podzielenia się z wami, bracia i siostry, tym, co rozpala moje serce, co powoduje, że całe myślenie moje o Panu, o Panu Jezusie, o Bogu, jest wdzięczne, jest pełne wdzięczności. No to będą proste słowa, ale mam nadzieję, że i, i was zachęcę do tego, by, by rozmyślać o Panu wdzięcznie. Zrobiłem sobie kilka notatek żeby nie dryfować za daleko i chcę z Wami się podzielić takim jednym no, z wielu przemyśleń, może, które ostatnio mam, za które jestem Bogu wdzięczny, które sprawiają, że naprawdę chcę się żyć, żyć w Panu. Ja wiem i zapewne wy wiecie, wszyscy generalnie, którzy chodzą za Panem, którzy żyją z łaski Boga, wiemy, jak to nasze chrześcijaństwo, to nasze uczniostwo, podążanie za Bogiem jest no, taką konstrukcją bardzo złożoną. Jest wiele aspektów, które musimy, które winniśmy, ale też które z radością rozważamy, w których wzrastamy. To jest... No tu można by było wymieniać, tak? To jest przecież świętość ludu Bożego, służba, ewangelizacja, odwracanie się od grzechu, pokuta, dbanie o to, by nie być zwiedzionym, rozwój w życiu modlitewnym, poznawanie Boga w Jego słowie. To można by było mnożyć. My to wszystko że tak powiem, wiemy, jak wiele lekcji płynie ze Słowa Bożego, jak wiele lekcji Pan Jezus nas chce nauczyć, żebyśmy wzrastali jako Jego uczniowie. A dzisiaj chciałem powiedzieć o takiej lekcji, która, no właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, czy ona jest jedną z tych prostszych, czy, czy może z trudniejszych. Może to jest taka lekcja, o której myślimy, że jest już odrobiona, że była odrobiona na samym początku naszej drogi, a być może niektórzy z Was, tak jak ja, oby, mam nadzieję, widzicie w tej jednej konkretnej lekcji coś na całe życie, coś, w czym musimy bardzo, bardzo dynamicznie i z wielkim takim oddaniem i poświęceniem wzrastać. I pozwólcie, że przeczytam taki mały fragmencik. To jest historia, która jest bardzo dobrze znana. Jest to historia, w której Pan Jezus idzie do Betanii, żeby wskrzesić z martwych swojego przyjaciela Łazarza. Ale nie będę czytał tej głównej części historii, tylko zatrzymam się przed tym, jak dojdzie do Betanii, bo tam jest pewien fragment właśnie, który chcę dzisiaj podkreślić. W rozdziale 11 Ewangelii Jana od pierwszego wersetu czytamy tak. A był chory pewien człowiek Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty. A to była ta Maria, która namaściła Pana maścią i wycierała Jego nogi swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry więc posłały do Niego wiadomość. Panie, oto Ten, którego miłujesz, choruje. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Jezus zaś miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. Lecz potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znowu do Judei. Uczniowie mu powiedzieli, mistrzu, Żydzi dopiero co usiłowali Cię ukamienować, a znowu tam idziesz? Jezus odpowiedział, Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata. A jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światłości. To powiedział, a potem dodał, łazarz, nasz przyjaciel śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli, panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu, zwykłym snem. Wówczas Jezus powiedział im otwarcie. Łazarz umarł. I ze względu na was raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli. Ale chodźmy do niego. Wtedy Tomasz, zwany Didymos, powiedział do współuczniów. Chodźmy i my, aby z nim umrzeć tutaj zakończymy. Kochani, uczniowie Jezusa w tej sytuacji zdawali sobie sprawę, przynajmniej słuchając Jezusa, zdawali sobie sprawę, że ta podróż do Betanii nie jest taką podróżą, wiecie, no... Nie wiem, przypadkową, bagatelną, jakąś taką, którą można by było e, odłożyć. Oni wiedzieli, że choruje przyjaciel Pana Jezusa. Wiedzieli też, że choruje ciężko. Posłali do Jezusa po to, by On przyszedł. No i prawdopodobnie w nadziei, że uzdrowi Łazarza, że, będzie, e, że finał tej choroby będzie dobry. Uczniowie wiedzieli, że Jezus uzdrawia, wiedzieli, że jeśli nie On, to może nikt nie pomoże przyjacielowi. Wiedzieli też, bo przynajmniej tak wnioskuję, że Pan Jezus o tym wspominał albo nawet to podkreślił, że będzie uwielbiony Bóg, będzie uwielbiony Syn Boży, będzie chwała Boża. I oni to zobaczą. To nie jest bagatelny, wiecie, powód, żeby się gdzieś udać. Chyba nie ma, tak myślę, nie ma wznioślejszych powodów do tego, żeby zostawić wszystko i pójść w jakieś miejsce. A mimo to w tym wszystkim budzi się w nich jakaś wątpliwość, jakieś pytanie. Mówią... Przecież tam Żydzi chcieli Cię zabić. Ty znowu chcesz tam iść? Nie wiem, czy chcieli powstrzymać Jezusa, czy chcieli podważyć Jego motywację. Myślę, że nie o to chodziło. Raczej urosły w nich ludzkie emocje, ludzkie uczucia, ludzkie obawy. Prawdopodobnie przypomnieli sobie grozę sytuacji, która była jeszcze niedawno, bo przecież całkiem niedawno, jak mówią, życie ich mistrza było zagrożone. Życie Pana Jezusa było ryzyko śmierci. I wiecie, chcę jedną rzecz podkreślić, bo wielokrotnie szedłem przez ten fragment i nie zatrzymywałem się nad tym. Jakby Moje serce, moje myśli dochodziły do, do tego miejsca, gdzie chwała Boża została objawiona, gdy Łazarz zmartwychwstał. Ale jakoś zawsze przegapiłem, przegapiałem te ludzkie emocje, które rosły w uczniach, zanim oni poszli. Zresztą to jest tak napisane, wiecie, krótko, jedno zdanie, szybka akcja. Łatwo pomyśleć, że to było takie proste. Pan Jezus mówi, oni idą. No, może jedno pytanie zadadzą, dostają odpowiedź, idą. Um, może to trochę takie jest, nie wiem, to nie, nie ma się czym chwalić, ale <laughs> kiedyś myślałem, że, um, że Pan Jezus i Jego uczniowie chodzili po tym świecie, taki obrazek, wiecie, miałem w głowie, jak taka radosna grupa, nie wiem, przepraszam za porównanie, ale takich, wiecie, hipisów, którzy idą, śpiewają, tamburynki, wiecie, kwiatki sypią, zielona trawka, chmurki, niebieskie niebo. Gdzie nie pójdą, tam się cieszą ludzie. Gdzie nie pójdą tam ludzie, wiecie, chodźcie do nas, my tutaj was ugościmy. Jesteśmy spragnieni waszej nauki. Wszystko... Wszystko się dobrze tak kojarzy, tak myślałem właśnie, że to tak wyglądała pielgrzymka Pana Jezusa. Potem, gdy czytałem raz, drugi, trzeci, kolejny raz, myślę z łaski Boga, no dzięki Bogu jakoś mi ten obraz zaczął się zmieniać. I zobaczyłem, że Pan Jezus i Jego uczniowie... Chodzili po świecie, który był nieprzyjazny i był wrogi tak naprawdę. I owszem, były miejsca takie, w których miał przyjaciół, były takie miejsca, w których ludzie okazywali wdzięczność za to, co robi. Były też takie miejsca, gdzie ludzie przychodzili, słysząc, że idzie, przychodzili z jakimiś nadziejami, że on uzdrowi, że on nakarmi. Ale co do zasady... Pan Jezus przyszedł do świata, który był mu wrogi. Najlepiej to było widać po przywódcach religijnych. Nienawidzili go. Przyszedł taki moment, w którym, gdy tylko słyszeli o nim, to prawdopodobnie no, zęby zaciśnięte, kamienie nazbierane, knuli jakby go zabić. Rozmyślali, jaki tutaj plan zrobić, żeby zakończyć Jego misję. A tam, gdzie się pojawiał, gdzie tylko mieli możliwość, to próbowali wplątać Go w jakieś swoje ciemne, nieprzyjazne, jak? Jakieś, no, coś, wiecie, tu, złapać Go, żeby coś źle powiedział. Wplątać Go w to, żeby się potknął. Oczywiście Pan Jezus nie dał się tym, tym, tym zakusom faryzejskim, ale popatrzcie, jak to było z perspektywy uczniów. Ich mistrzem był ktoś, z kim nie, zgadzał się, nie zgadzała się cała ta wierchuszka świata religijnego. Traktowali go jak wywrotowca, jak, jak kogoś, kto, kogo trzeba zwalczyć. I oni za takim mistrzem, za takim nauczycielem szli. Myślę, że na samym początku były w nich takie właśnie emocje, jakiś strach, jakaś obawa. Co to będzie? Jak, jak to się zakończy ta, ta droga? Gdzie my idziemy? Dokąd my Idąc za Nim, dokąd my dojdziemy? Może na śmierć? Może nas też zabiją, a może zabiją naszego mistrza i się rozpierzchniemy, a może nas później jeszcze wyłapią. Czytając historię apostołów, widać, że mogły takie emocje i takie uczucia, takie myśli w nich gdzieś być, bo to jest ludzkie. I tak prawdopodobnie w tej sytuacji też jakieś obawy w nich wzrosły. Betania, okej, okay, ale my idziemy do Judei, a może znowu Jerozolima blisko, może znowu ten nasz mistrz nas tam zaprowadzi i znowu będą chcieli nas zabić, znowu będą nas wyszydzać, znowu będą knuli. Tak więc y, urosły w nich tego typu obawy i Pan Jezus uspokoił ich y, albo pouczył, albo y, jakby tu powiedzieć, sprawił w tej relacji z nimi, że oni poszli z nimi. I powiedział im takie troszeczkę może zagadkowe, ale myślę proste słowa. Jest to taka prosta, yy, prosta alegoria, proste porównanie. Mówi, jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata. A jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światłości. Nie wiem, czy tylko w tych słowach, czy w wielu innych jeszcze, zanim ruszyli, Pan Jezus pouczył swoich uczniów i wzbudził w nich zaufanie i wiarę, że warto za Nim iść, że podążanie za Nim, że zaufanie Jemu, to jest właśnie to chodzenie we dnie, to są właśnie te warunki, w których dojdą do celu. I wiecie, gdy tak sobie o tym myślałem, to przypomniał mi się jeden, jedno takie zdarzenie z mojego życia i tam króciutko wam o tym opowiem. To musiałem przejść z jednego miasteczka do drugiego, gdzie miałem pracować na obozie i droga do tego była no, asfaltowa, ale idąc tą drogą asfaltową szedłbym całą noc. Ale był skrót, można było przejść przez las. I droga przez ten las powinna zająć jakieś dwie godziny. Więc patrzę, zegarek, jedenasta godzina, no, pierwsza powinienem być na miejscu, jeszcze się zdążę wyspać. A drogę tą znałem do, doskonale, dokładnie. Chodziłem tam tymi lasami przez lata. I wszedłem w nocy, pierwszy raz chyba tak było, wiecie, było ciemno zupełnie, ani księżyca, ani gwiazd, wejście znajome, no i idę. I nagle się zorientowałem, że nie wiem gdzie jestem. I zacząłem krążyć, błądzić, I mija godzina, druga, a ja jest, jakby zakręciłem jestem w tym samym miejscu. Potem zacząłem słyszeć, wiecie, jakieś te łęzie, trzaskanie jakieś zwierzęta, ptaki nocne to... i już myślę, no nie, no nie, nie dojdę, wracam do domu, po prostu nie ma możliwości, ale zgubiłem też drogę do domu, a to taki las, że i bagna tam są, yy, i no i zwierzyny dużo, no i w pewnym momencie już mówię, nie, to jest koniec. Słuchajcie, ukucnąłem pod drzewem i czekałem na świt. Wcześniej oczywiście z dwie, trzy godziny się kręciłem tam, ale już był zmęczony, zziębnięty. Przyszedł świt, przyszło światło. Wiem, gdzie jestem. To drzewo znam, tam to drzewo znam, tup, tup, tup, tup, tup, godzinka, byłem na miejscu. Wtedy jeszcze takich refleksji nie miałem. No dzisiaj... Myślę, dobrze rozumiem, że są na tym świecie czy w ogóle w naszym życiu dwa rodzaje warunków, w których możemy funkcjonować. Jeden ten rodzaj to jest taki, w którym błądzimy, w którym nie mamy przewodnika, nie mamy światła, nie mamy żadnej pewności, nie wiemy gdzie jesteśmy. Jeszcze jedna taka rzecz mi się przy, przypomniała, że y, potknąłem się kilka razy o korzeń jakiś w tym lesie. Tak jak dzisiaj czytam tę przypowieść Pana Jezusa, to myślę, no, no żyjemy w takich czasach, że podróżujemy nocą wygodnie i komfortowo, bo mamy samochody, reflektory, GPS-y, komórki. Może już do nas tak to nie przemawia, ale Panu Jezusowi chodziło o to, że są takie warunki, w których nie dojdziesz do celu, nie ma takiej po prostu możliwości. Potkniesz się, upadniesz i to będzie koniec. A te inne warunki, ten, ten drugi rodzaj, przyrównany tutaj do dnia, to są warunki, w których bezpiecznie dojdziesz do celu. Znajdziesz drogę, nie potkniesz się, bo widzisz dobrze korzenie, widzisz kamienie, widzisz skały. Zwierzęta nocne pochowane, albo nawet jak są gdzieś z daleka, to słyszysz, widzisz już z oddali, możesz się uchronić. I Pan Jezus w ten sposób wytłumaczył uczniom, że On jest godzien tego, by Mu zaufać zupełnie. Nawet w takich warunkach, które budzą taką grozę jak niebezpieczeństwo śmierci. Niebezpieczeństwo tego, że wiecie, nienawistni ludzie wypadną na Ciebie z kamieniami, zatłuką Cię na śmierć. Taka, taka wizja. Takie, Oni z takimi y, warunkami się zetknęli wtedy. Po ludzku rzecz biorąc mogliby rozważać. Iść, nie iść, iść, nie iść. No lepiej nie, no po co, przecież tam zaraz znowu nas będą chcieli zabić. Nie idźmy ale chwała Boża ma się objawić, ale ma Jezus być uwielbiony. No ale śmierć. No jak po ludzku, wiecie, no człowiek w swojej naturze rozmyśla w ten sposób. I no nie ma możliwości, żeby uciec przed tymi dylematami i jakoś w tym wszystkim, że tak powiem, zwyciężyć, tak? I po powiedzieć, nie, ja jednak pójdę. Za Bogiem. Nie boję się śmierci, nie boję się ryzyka. Ten, który idzie za dnia, może tak powiedzieć, ale ten, który idzie w nocy, to już nie wiem, czy, czy tak może. Zanim się, pamiętam, nawróciłem, zanim pierwszy raz usłyszałem o Jezusie, przyszedł do mnie ktoś, właśnie człowiek z Ewangelią i mówił mi wprost. Musisz uwierzyć w Jezusa. Ja tak słucham. Co? Dlaczego? Kto to Jezus? Czemu mam w Niego wierzyć? No bo On jest Twoim Panem, jest Twoim Bogiem. Tak? Nic o tym nie wiem. Jakim Panem, jakim Bogiem. I wtedy on zaczął używać metafor. Zaczął mówić do mnie w taki sposób, żebym zobaczył coś obrazowo. Już teraz wszystkiego nie pamiętam, ale zaczął opowiadać o jakimś murze, który diabeł naokoło mnie zbudował, żebym tylko nie widział Boga. Tego typu rzeczy, wiecie, i te obrazy zaczęły pomału do mnie docierać, aż w końcu no, przyszedł taki czas, że zobaczyłem tą naukę o Panu i historię o Nim w Słowie Bożym, w Biblii, już dzisiaj nie potrzebuję takich metafor. Dzisiaj wiem, że Jezus jest Bogiem. Wiem, że jest twórcą, wiem, że wszystko ma w swoich rękach widzę to w praktyce każdego dnia. Dużo tej wiedzy w głowie o Bogu przez lata zagościło, ale chcę wam, kochani, powiedzieć i Nie tyle wezwać, nie tyle zachęcić, bo, bo jestem przekonany, że, że każdy z was to, to wie, każdy z was to, to samo doświadcza, że tu nie tyle chodzi o tą wiedzę o Bogu, nie tyle chodzi o to, żebym ja umiał precyzyjnie, w sposób uporządkowany, ładny opowiedzieć, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, czego wymaga Bóg. Bo to wszystko mogę sobie ułożyć w głowie. Ale idąc przez to życie, zauważyłem, doświadczyłem, że ważne jest to, by z Bogiem żyć. By być blisko Niego. By On naprawdę, wiecie, torował tą drogę. I tutaj znowu powiem Wam takim porównaniem. Wyobraźcie sobie, że musicie przejść jakiś dystans po nieznanej krainie pełnej zagrożeń i tak dalej i gdzieś na horyzoncie widać światło, taką, nie wiem, gwiazdkę albo latarnię morską, jakiś taki punkcik, który wam wskazuje drogę. Ale droga ciemna, ale punkcik widzicie i idziecie na ten punkt, nawigujecie, idziecie, potykacie się, cały czas ciemno, Czasami ten punkt gubicie z oczu, czasami nie. Mam wrażenie, że to jest obraz człowieka, który właśnie żyje bez Boga, który gdzieś na horyzoncie widzi, że jest cel, że jest Bóg, że, że musi tam dojść, ale nie ma tego światła, które rozświetli mu drogę. I będzie chodził, będzie się potykał. W przeciwieństwie do tego mamy wielkie słońce, które gdy pada na naszą drogę, to rozświetla ją całkowicie. I ja tak dziś rozumiem życie z Bogiem. Jako taką wędrówkę nie tylko z przewodnikiem, nie tylko, wiecie, z mapą, ale taką wędrówkę w świetle, w którym mogę czuć się bezpiecznie. Nie chodzi o to, że nie będzie żadnych zagrożeń. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiem, gdzie idę, widzę, jak idę, każdy mój krok rozumiem. Wiem, co się dzieje po prostu w moim życiu z Bogiem. Wiem, że On jest ze mną. Gdy Pan Jezus chodził z uczniami po tym świecie, to właśnie On był takim światłem, które rozświetlało każdy ich krok. Oni byli blisko Niego. Nic im nie groziło, można powiedzieć. To nie chodzi o to, czy oni to czuli, czy nie czuli. Chodzi o to, że tak było, że Pan Jezus strzegł każdego ze swoich uczniów, żeby nikt nie zginął. I dopóki On z nimi był, oni szli za dnia, byli przy tej światłości. Nic im nie groziło. A potem odchodzi do ojca, ale obiecuje, że nie zostawi sierotami. Że to nie jest to, no Już nie będzie go w taki sam sposób z nimi, ale będzie w inny sposób. Ta światłość, która rozświetlała im drogę, nie miała zniknąć nagle. Był taki moment, Taka chwilka była, kiedy nagle zrobiło się im ciemno i się pochowali, ale to, był, to była chwileczka tylko. Potem Pan Jezus posyła Ducha Świętego, posyła, znaczy sam najpierw przychodzi, objawia się im, posyła Ducha Świętego i mówi, że dalej tak będzie, będę z Wami do końca świata. Nie będziecie chodzić w ciemnościach dalej. To już nie jest tak, że tu, dopóki byłem, to mieliście jasno, teraz już mnie nie będzie i będzie ciemno. Przez Ducha Świętego mamy cały czas społeczność z Jezusem, który cały czas rozświetla naszą drogę. Ja mam nadzieję, że my to przeżywamy, że, że żyjemy z Jezusem, że wstajemy rano. Kładziemy się wieczorem i cały czas przeżywamy nasze życie z Jezusem. Ciężko to opowiedzieć, bo to nie są fizyczne sprawy. Nie ma go fizycznie w naszym życiu. Nie słyszymy takiego głosu, jak wiecie, jak człowiek do człowieka mówi. Ale nasz duch z duchem Bożym w tej społeczności to jest relacja z Jezusem. To jest cały czas relacja z tą światłością, która rozświetla naszą drogę. Chcę wam powiedzieć, zaświadczyć i prosić jakby, żebyście popatrzyli też na tą sprawę tak, że my, ja, wy, my potrzebujemy wzrastać w tej wierze. Wzrastać w wierze, w przekonaniu, w zaufaniu, że Jezus jest prawdziwą światłością, która rozświetla tak, że dojdziemy celu. Że nie zagrozi nam nikt, kto grozi. Zagrożenia są. Nie mówię, że nie. Zobaczcie, świat cały czas chce, nas, chce w nas tą wiarę rozbudować, rozmontować. Cały czas maluje nam przed oczami obraz, Jakiegoś mroku, jakiegoś zagrożenia, którego... A skąd wiesz, że Ty w tym wytrwasz, w tym mroku? A skąd wiesz, że Cię nie zjedzą, nie zabiją? Dzisiaj jechaliśmy z żoną w radiu, była taka krótka audycja i ktoś, jakiś historyk przypomniał, że w którymś wieku jeden z papieży mówił, że w tym roku przyjdzie bestia, przyjdzie lewiatan, przyjdzie potwór i Was zje. Ale on... Ją zwiąże i schowa pod jakąś górą w Rzymie. Ludzie się bali, ludzie się bali, bo ktoś przed nimi wymalował obraz takiego zagrożenia, które na pewno ich pochłonie. I zobaczcie, ten świat jest pełny takiego mroku właśnie, od samego początku. To nie jest, wiecie, wymysł jakiegoś papieża, czy wymysł XXI wieku, że ktoś nas ciągle straszy jakąś buką z zakrzaków. To tak było od samego początku. Mrok tego świata już w pierwszych ludziach było widać. Brat brata kamieniem w łeb, czy jak to tam było, nie wiem, fizycznie już. Ale wiecie, morderstwa, knucia, wojny, pogarda dla drugiego człowieka. To wszystko tam, jak się czyta Biblię od początku do końca to tamto widać to zepsucie ten, ten ca wszystko to czym można by było nas dzisiaj nastraszyć to wszystko było zawsze wojny, choroby rozpacz, demony, wszystko hula po tym świecie, hula i hula i to jest taki mrok a Biblia mówi że przyszła taka światłość na świat, której ten mrok nie ogarnął nie ma możliwości nie ma takiej mocy. Czym jest ten mrok dla naszego Pana? To jest tylko jakiś aspekt Jego stworzenia. Jakiś element. On jest tym, który jak, wiecie, była burza, to mówi milcz. Nie ma burzy. Jak są demony? Wyjdź. Nie ma demonów. Choroby? Nawet nie musiał dotykać człowieka. Na odległość. Jak chciał. Strach ludzki? Nie bój się, trzutko. My to czytamy dzisiaj takie słowa, ale to w tych słowach była moc do tego, by zachować w wierze Jego uczniów, żeby ten strach ich nie zjadł, nie pożarł, żeby się nie pogubili w tym strachu. Nie bój się. Słowa Pana Jezusa. To nie jest, wiecie, napis z koszulki chrześcijańskiej. To są słowa, które sam Bóg do swojego ludu mówi, nie bójcie się. Jestem z wami. Potem apostołowie w ten sposób pocieszali ludzi. Głupota ludzka? Jakiś problem dla Jezusa? Jakiś problem dla Boga? Jestem głupi. O, jaki jestem głupi. Ale wiem, że mogę prosić u Boga o tą mądrość, która mnie zachowa. Która zachowa mnie przed skutkami mojej głupoty. A On bez wypominania tej mądrości udziela. Ile razy tak było? Czy ja muszę się bać, że tej mądrości zabraknie Bogu, że mocy mu zabraknie, że pocieszenia w nim zbraknie? Zachęty? Nie. On taki jest. On jest z nami każdego dnia właśnie w taki sposób. Gdy do Niego się zwracamy, gdy się do Niego modlimy, gdy prosimy, daje bez wypominania. Przeżyjemy. I powiem Wam też jeszcze taki jeden przykład. Nie wiem, jak jest czasem, przepraszam, zapomniałem na zegarek popatrzeć. Jakby dzisiaj ktoś mnie zapytał, czy są takie rzeczy, które Cię strwożą, Jak wiele takich rzeczy jest. Jakby ktoś mi powiedział, a gdyby Twoje dziecko zachorowało na śmiertelną chorobę, to byłbyś twardy? Nie byłbym twardy. Prawdopodobnie bym zwariował z rozpaczy i z bólu. Był taki dzień w moim życiu. Ważyły się losy mojego dziecka, małego na rękach. Zwariowałbym. Ale Pan z wielką mocą przyszedł i zachował nas w wierze. Nie sprawił, że w panice zaczęliśmy mu złorzeczyć. Jak to możliwe? Skąd to się wziął z nas, ze mnie? Byście mnie wtedy znali, to byście powiedzieli, to co to za żadna wiara w nim nie jest. Ale przyszedł Pan i zachował serca w wierze, w nadziei. Uratował wtedy nasze dziecko. Nie musiał. Ja nie chcę teraz dać świadectwa uzdrowienia. Chcę dać świadectwo zachowania nas w wierze. Bo to o to w tym wszystkim chodzi. My musimy dojść w wierze. Pan nas zachowuje. Ktoś by powiedział, a jakbyś stracił wszystkie pieniądze dzisiaj. Klienci ci się posypali. Nie wiem, kryzys banków. Nie masz kasy, nie masz wypłaty. Chyba bym zwariował, słuchajcie. No jak to? Po ludzku rzecz biorąc, co ja dam? Jak ja, jak ja teraz rodzinę wykarmię? A Jezus mówi: nie troszczcie się. Nie troszczcie się. Były takie dni, nie wiem czy mogę, ale powiem, że już w swoim dorosłym życiu butelki sprzedawałem z żoną, żebyśmy mieli na jedzenie. Takie były dni. Nie było pracy, nie było pieniędzy, były jakieś zobowiązania. Butelki sprzedawałem. Przeżyłem. Czasem było tak, że nie było klientów w pracy. Nic się nie działo. Skąd pensja, skąd wypłata? I to wtedy szedłem z pracy do domu. Ciemno gwiazdy i pieśń chwały Panu pełny wiary, że będzie dobrze. Skąd to się bierze? Ja tego nie miałem w sobie. To nie ze mnie. Wiecie, nie życzę nikomu i nie chciałbym sam, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy myślą, że jak nie poukładamy sobie pewnych spraw tutaj na ziemi, to nie przetrwamy. Jak nie zaszczędzę na emeryturę, to umrę z głodu. Jak nie będę wdrażał jakiegoś planu na, na życie, to zachoruję. Jak Wiecie, ten świat ma dla nas full instrukcji. Ja nie mówię, że to jest głupie, dorobek cywilizacyjny, tutaj pewnie za Pawłem powtórzę, odżywiajmy się zdrowo, pracujmy uczciwie, odkładajmy na emeryturę, kto może. Ale nie pokładajmy w tym nadziei żadnej. Nie myślmy, że jak to będzie, to wszystko będzie, a jak nie będzie, to nic nie będzie. To w ogóle, to nas do niczego nie doprowadzi. Pan Jezus powiedział w, w modlitwie do swojego Ojca, zachowałem wszystkich, z wyjątkiem syna zatracenia. To jest temat na inną dyskusję, ale zachował wszystkich. Czy chodziło mu o to, że zachował w zdrowiu i przeżyciu? Też zachował w wierze, przede wszystkim. Zachował w wierze, nie stracił na wieki nikogo kogo dostał od Ojca. W uczniach były emocje, były, były uczucia, były ludzkie strachy, ludzkie obawy, ale On ich trzymał blisko siebie, nie pozwalał im, wiecie. Wyobraźcie sobie teraz, nie wiem, apostoł Piotr powiedział do Pana Jezusa, ja was zostawię na tydzień, bo tam jest webinarium czy seminarium z tego, jak oszczędzać na emeryturę, a później do was wrócę. No gdzie? Albo wyobraźcie sobie, że jakiś apostoł powiedział Panie, my z Tobą tutaj jesteśmy, ale ja na chwilę pójdę, bo tam są takie rekolekcje. Jeden z faryzeuszy tak wykłada, wiesz, Panie, tego Izajasza, że ponoć wszystko ludzie rozumieją. Ja tam pójdę, a później do Ciebie wrócę. Tak nie było. Jezus trzymał i Jak czasami, wiecie, jestem zadziwiony, że zdumiony, że jak czytam o nim i o jego uczniach, że tam nie ma czegoś takiego Panie właśnie wyjaśnij nam Jeremiasza od A do Z albo powiedz nam jak zabezpieczyć nasze rodziny, albo co mamy, jaką dietę mamy zachować i wtedy wiecie, Pan Jezus to wszystko im tam skrupulatnie objaśnia, objaśnia i tak dalej. Nic takiego nie czytam. Zamiast tego czytam właśnie jak on ich w takich prostych lekcjach uczy, żeby mu ufali. Ptaszki na niebie, wola Boga, tu lilie wodne, popatrz, tu ktoś za dnia idzie, to on się nie potknie, nie bój się, zaufaj mi, bądź przy mnie blisko, ty nie musisz wiedzieć, jak to działa. Znaczy, dobrze jest wiedzieć, oczywiście pewnie z biegiem lat apostołowie nabywali tej wiedzy, ale ta ufność wynikała z bliskości ze swoim mistrzem, ze swoim nauczycielem czy my jesteśmy tak blisko Jezusa, czy Mu wierzymy właśnie w taki sposób, że On jest godzien temu, żeby w Nim całą nadzieję położyć, całą ufność, że On nas doprowadzi do końca. W międzyczasie pomoże nam żyć. Jeszcze jedna taka myśl, kochani, czasami się zastanawiam, ale wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że my nie musimy wszyscy być, wiecie, tacy sami w tym wszystkim, po ludzku, że wszyscy, wszyscy się nauczymy, jak prosperować, jak dobrze pracować, nie wiem, jak zarabiać pieniądze, jak zdrowo się odżywiać, jak samochody wybierać, jak domy budować. Jeden będzie żył w taki sposób i, i, w, i w tym będzie funkcjonował, a drugi będzie w inny sposób funkcjonował. Drugi być może będzie żył jakimś prostszym życiem. Ktoś bardziej skomplikowanym, ktoś prostszym. Ktoś będzie wiecie, uczył się, studiował. Wiedzę, która jest super, będzie tym służył, a drugi będzie prosto widział świat, że jest wschód, zachód, północ, południe, mój dom, moja rodzina, bo to nie wiedza, bo to nie pieniądze, nie umiejętności nas prowadzą. Każdy z nas ma tą światłość, która jest z góry i ta światłość jest Wystarczająco. Nawet nie to, że wystarczająca. Ona jest. słowo brakuje. Słowa, kochani, grzęzną, jak myślę w gardle, jak to. Jak Boga, jak mu oddać chwałę za to, kim on jest w naszym życiu. Czasami myślimy, to taki przewodnik, to taki drogowskaz. On jest więcej niż przewodnikiem i drogowskazem. On jest więcej niż nawet, wiecie, jak myślimy o tym świetle, to, to nawet nie chodzi o te promienie, które padają. On jest przyczyną, końcem, wypełnieniem, wszelką, wszelką pomocą na drodze człowieka do nieba. Wszelką. Żaden kamyczek, o których moglibyśmy się potknąć, nie potkniemy się i nie zginiemy kojot, lew, wiecie, z krzaków wyskoczy, odgryzie rękę, no ale, ale dojdziemy. To tak, to tak wygląda w tym naszym życiu. Czasami są to sprawy, które są bardzo trudne, bo słyszymy właśnie o wojnach, o, o jeńcach, o torturach, o biedzie, o głodzie, o skrajnych chorobach. Czy tam jest to światło też? Czy ci ludzie... Którzy zaufali Panu, a cierpią u dręki tego świata. Czy oni mają to światło? Mają to światło, kochani. Oni też idą za dnia. Są bardziej kąsani na tej drodze. Więcej prób muszą przejść. Nie wiem dlaczego. Pan wie. Ale wiarę Pan wypróbuje i objawi na koniec, że jest jak złoto. Mówię o tym nie, żeby uspokoić nas na zasadzie a wszystko będzie dobrze. Nie, nie, nie. Mówię o tym, żeby wzrastać w tej wierze, żeby zachwycić się, prawdziwie zachwycić się Panem, przylgnąć do Niego i nie puścić. To tak w fizycznym wymiarze. Dzisiaj nie mamy już tak Pana Jezusa, żeby Go złapać za, za szatę. Ale mamy Ducha Świętego. Wiecie, o czym mówię? Tak, bo tak bo Mamy Ducha Świętego, który jest Bogiem, który jest Duchem Jezusa. Mamy Jezusa po prawicy Ojca, który jest nam przychylny. Te światło, które obiecał, jest, trwa. Nie idziemy w ciemności, nie idziemy w mroku. I tak jak powiedziałem na początku, wiele aspektów uczniostwa tak jak w szkole. Nie da się zdać szkoły, będąc dobrym tylko z fizyki. Ja wiem, że wszystkie lekcje od Pana są potrzebne. Cała nasza cnota, mówię o cnocie Chrystusowej, której nabieramy z Jego łaski, bo nas przemienia, całe poznanie, które czytamy, mamy do tego dostęp. Wszystkie nasze relacje, nasza miłość, nasze współuczestnictwo, nasze wychwalanie Boga w Kościele, nasza służba na zewnątrz. To wszystko ma sens, jeśli wierzymy Bogu, że On to rozpoczął i doprowadzi do końca, że On nad nami czuwa, że o nas dba, że jest życzliwy. Inaczej wyobraźcie sobie te wszystkie aspekty, które przed chwilą wymieniłem. Co by było, gdybyśmy szli w ciemności bez Jezusa? Albo z takim zagrożeniem, że Jezus nagle to światło nam zabierze, bo ma taki kaprys. Nic z tego by nie wyszło. Dlatego ja chcę być takim człowiekiem wiary. Wiem, że to jest proces. Nie mam dzisiaj takiej wiary, żeby stanąć przed wami i powiedzieć, no, patrzcie na mnie, chyba nigdy tak nie będzie. Ale patrzmy na Jezusa, patrzmy na Jezusa. Miejmy Go cały czas przed oczami, tymi oczami wiary. W sercu, uświęcajmy Jezusa w sercu, to nie jest byle kto w naszym życiu. Trzeba żeby powiedzieć, kim On jest, to trzeba by było litanie, powiedzieć całą. Psalmiści to pięknie robią i ja tak nie potrafię, nie muszę zresztą. Ale tu, jako podsumowanie, żeby nie było, że się pogubiłem. Rosną w nas ludzkie uczucia i emocje. Czasem jest strach, czasem obawa, co to będzie, jak to będzie. A może lepiej nie. Ale wtedy pamiętajmy, że my kontynuujemy tą służbę, którą rozpoczął Jezus i apostołowie. On ich zachował. Był blisko. Jest blisko nas. Nas też zachowa. Dajmy się przekonać. Bądźmy właśnie jak ci uczniowie. Czasem Zadajmy Bogu pytanie. Panie, naprawdę tam? Naprawdę tak musi być? Ale później słuchajmy głosu Bożego i dajmy się przekonać. Jeżeli Bóg prowadzi, to musimy Mu wierzyć, że On wie, że On doprowadzi, że On nas naprawdę ocali od wszystkiego. Tu tego możemy być pewni, musimy być pewni, musimy w to wierzyć. Jana ósmy rozdział, dwunasty werset. Jezus znowu powiedział do nich. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jana pierwszy rozdział, od czwartego wersetu. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Mrok tego świata nie ogarnął Jezusa. Nawet powiem wam, to nie jest tak, że wytrwał jakiś malutki punkcik tylko pod naporem tego mroku. Nic z tych rzeczy. Jezus jest światłością dla nas. Na naszych wszystkich drogach. Co byśmy nie pomyśleli. Nie dajmy się zbołamucić światu. Świat będzie wam mówił Musisz nasze metody stosować, to będziesz bezpieczny. Nazbierasz kasy na koncie, będziesz bezpieczny. Przedłużysz sobie życie metaboliczne, dożyjesz wiesz, prawnuków. Niech Bóg nam udziela mądrości, tak nawet, żebyśmy korzystali z dorobku cywilizacji. Ale ufność i wiara ma być zakotwiczona tylko w nim. No to tak chciałbym zachęcić bracia. Tym żyję tego o to proszę każdego dnia tego doświadczam. Chciałbym was też do tego zachęcać, byście szukali wzrostu w tej wierze. Nawet na milimetr od takiej wiary, żeby nie odpaść. Dzięki. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany Panie Jezu, dziękujemy, że przyszedłeś na ten świat jako prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Wielbimy Ciebie za Twoją łaskę udzielenia nam. Światła Twego w pośród ciemności tego świata, w pośród różnych kłamstw, ideologii, wymysłów ludzkich, Twoje światło, Twoja prawda, Twoja osoba, Twoje dzieło, Twoje zbawienie rozprasza ciemność. Dziękujemy, że nie musimy błądzić w ciemności, zgadując, wymyślając. Nasłuchując różnych mądrych ludzi tego świata, którzy jakże często się mylą, dziękujemy, że mamy Twoje słowo prawdy, Twoją naukę, Twoje życie, Twoją śmierć, Twoje zmartwychwstanie, Twojego ducha, samego Ciebie, który dałeś się nam, aby rozproszyć w nas wszelką ciemność i abyśmy nie błądzili w ciemności ale mieli w sobie światłość życia, wierząc w Ciebie, idąc za Tobą. Prosimy, byś pomógł nam to rozumieć w praktyczny sposób na tych naszych różnych drogach, w pośród różnych naszych życiowych wyzwań, w pośród problemów, z którymi się zmagamy, wątpliwości, które nas nachodzą, trudności, które przychodzi nam dźwigać. Daj nam, Panie, patrzeć na Ciebie i doświadczać Twojej cudownej mocy, która pozwala nam iść za Tobą w tym świecie i ufać i radować się, że dojdziemy do końca, dlatego że Ty jesteś naszą drogą, Ty jesteś naszą prawdą i Ty jesteś naszym życiem. Prosimy, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu. A też chcemy prosić za tymi wszystkimi, którzy wciąż jeszcze błądzą w ciemności. Panie zmiłuj się, otwórz ślepe oczy. Prosimy o tych, którzy są tutaj dzisiaj z nami i nie znają Ciebie tak w takim właśnie wymiarze tego osobistego poznania, tego osobistego doświadczenia światłości i radości otwarcia oczu. Modlimy się o naszych bliskich, Panie krewnych, ludzi wokół, którzy błądzą w ciemności. Zmiłuj się nad nimi, prosimy, przemawiaj do nich i uzdalnij nas, abyśmy jaśnieli dla nich Twoim światłem. Abyśmy nie ustawali w naszych wysiłkach dzielenia się z nimi tą światłością, która stała się naszym udziałem. Prosimy, prowadź nas i kieruj nami. I uzdalnij nas do dalszego służenia Tobie i nie ukrywania tego światła, które nam dałeś, ale jaśnie, jaś, jaśnienia Twym światłem. Prosimy, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy nasz wielki i dobry Panie, światło naszego życia. Chwała Tobie. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą Pańską. Drogi Panie nasz, jakże jesteśmy Ci wdzięczni, że nie pozostawiłeś nas w ciemności. Jakże Ci jesteśmy wdzięczni, że uniżyłeś się i stałeś się człowiekiem. Narodziłeś się w Betlejem w tak prostych warunkach. Panie żyłeś tak skromnym życiem, nie ukończyłeś wielkich szkół, nie zgromadziłeś ziemskiego majątku, nie okazałeś się człowiekiem sukcesu według standardów tego świata. A jednak my w Tobie widzimy Syna Bożego, widzimy w Tobie światło świata. Widzimy w Tobie jedynego, jedynego Zbawiciela dla grzesznych ludzi. Wierzymy w Ciebie. Wierzymy, że Ty jesteś drogą i prawdą i życiem. Wierzymy, że każdy, kto wierzy w Ciebie, choćby umarł, żyć będzie. Wierzymy w moc Twojej przelanej na golgocie krwi. Ofiary złożonej tam za grzech całego świata i za nasz grzech, za nasze przewinienia, za nasze wszelkie występki, wszelkie przestępstwa w myślach, słowach, w czynach, zaniedbaniach. To wszystko, czym splamiliśmy się, to wszystko, czym okazaliśmy się niesprawiedliwi, Panie, wziąłeś na siebie swej niepojętej dla nas miłości, wziąłeś na siebie, wziąłeś na krzyż Golgoty i tam cierpiąc i umierając spłaciłeś nasz dług. Dług, którego żaden z nas w żaden sposób nie mógłby spłacić swoimi wysiłkami, swoimi staraniami, swoimi dobrymi uczynkami. Ty jedynie, Panie, Ty jedynie jesteś nadzieją dla tego świata nadzieją dla zagubionych, błądzących, umierających ludzi. W Tobie pokładamy całą naszą ufność. Panie, Tobie zaufaliśmy i w Tobie chcemy trwać do końca naszych dni, trzymać się mocno Ciebie, ufać Tobie we wszystkim. I chcemy być do Ciebie podobni, tak jak śpiewamy w tej pieśni, i ufamy, że zmieniasz nas tych, którzy wierzą w Ciebie Panie, zmieniasz na swój obraz, na swoje podobieństwo coraz bardziej dziękujemy Ci za Twoje dzieło w nas po błogosław prosimy ten chleb który łamiemy, który będziemy spożywać wspominając Twoje dzieło, Twoje zwycięstwo w pośród cierpienia, w pośród niepojętej, niewymownej mm. męki. Panie, dzięki Ci. Niechaj Tobie płynie wszelka cześć i chwała każdego jednego dnia. Niechaj nasze życie będzie życiem uwielbienia Ciebie, życiem coraz lepszego upodabniania się do Ciebie. Coraz większej owocności, która wypływa z nas dzięki Twojemu życiu w nas, dzięki Twojemu przemożnemu działaniu w nas. Dzięki Twojej łasce, której nam udzielasz. Łaska za łaską z Twojej pełni. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za... Twoje dzieło w naszym życiu i myśląc o tym co brat mówił, tak myślę o, o jakichś cieniach czy wręcz ciemności, która czasami pojawia się w naszym życiu i możemy tego nie widzieć i myśleć, że wszystko jest dobrze, a błądzimy i modlę się żebyśmy usłyszeli twój głos bo ty na różne sposoby przemawiasz żebyśmy nie okazali się sztywnego karku twardych serc nieczułych ale usłyszeli głos i nawracali się pokutowali i kroczyli tą drogą świętości. To jest do zrobienia i proszę o każdego z nas żebyśmy jeśli trzeba, jak najszybciej, dzisiaj, jutro, usłyszeli Twój głos, jeśli potrzebujemy go usłyszeć i pokutowali i kroczyli za Tobą. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry do tego stołu. Tutaj bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. W ten sposób, dając świadectwo naszej wierze, w Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas śmierć Jego zwiastujemy jednocześnie radując się, że śmierć Go nie zatrzymała w grobie ale że On pokonał śmierć i dzisiaj ma klucze śmierci i piekła jest Panem ponad śmiercią jest Panem życia i daje życie więc to nie jest celebracja śmierci to jest celebracja życia, która objawiło się poprzez śmierć, które zwyciężyło śmierć. Więc my dzisiaj jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, tak, wspominamy jego śmierć, ale jako tego, który stał, Jako tego, który żyje i jako tego, który nadchodzi w swoim pełni władzy, pełni majestatu, pełni chwały. Oczekujemy tego dnia, kiedy On przyjdzie i każde oko Go ujrzy i każde kolano się przed Nim skłoni i każdy język wyzna, że jest Panem ku chwale naszego Boga Ojca i Jego Królestwo, które ustanowi, nie będzie miało końca i tego oczekujemy. W tym duchu jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, wdzięczni za to, że Jego śmierć zwyciężyła nasz grzech i dała nam udział w tym Królestwie, które nadchodzi. Zapraszamy, bracia, siostry. Powstańmy jeszcze do modlitwy, kochani. Dziękujemy, drogi Panie, za ten czas w społeczności z Tobą, z braćmi, siostrami. Dziękujemy za tą możliwość gromadzenia się w tym spokojnym miejscu. I czerpania z Twojej skarbnicy duchowego bogactwa, jakże potrzebujemy każdego dnia karmić się świeżym chlebem, który Ty dajesz, każdym słowem, które pochodzi z Twoich ust. Daj nam, prosimy, każdego dnia pragnienie, czas, możliwości, by siadać u Twoich stóp by otwierać Twe Słowo i wsłuchiwać się w Twój głos, czerpać mądrość, światło, poznanie, zachętę, napomnienie, wskazówki, pouczenie. To wszystko, czego potrzebujemy, aby żyć ku Twemu upodobaniu. Przemawiaj do nas, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. uzdalnij nas, byśmy byli Twoimi chwalcami. W każdym dobrym słowie i uczynku i strzesz nas Panie, strzesz od wszelkiego zła, strzesz od ciemności, strzeż od kłamstwa, strzesz od grzechu, daj zwycięstwo, daj Panie prowadzić zwycięskie, chwalebne, święte życie w tym świecie, uzdolnieni Twoją łaską, Twoją mocą, prowadzeni przez Twego Ducha prosimy, prowadź nas. Prowadź nas na wszystkich naszych drogach, każdego jednego dnia. I pomóż nam świadczyć o Tobie, składać o Tobie dobre świadectwo w tym świecie. Powierzamy się w Twoje ręce, drogi Panie. Bądź uwielbiony w życiu każdego z nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Może macie, bracia, siostry, jakieś Ogłoszenia, pozdrowienia, informacje to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy w nocnej Islandii, braci, siostry. Dziękujemy bardzo. To koło Palowic, tak? Koło Palowic. Dziękujemy i pozdrawiamy też braci, siostry.